Kupakach. to jest odcinek 33 po wakacyjnym. Właściwie powinienem powiedzieć łebskie chłopaki, sezon trzeci. Reloaded. Reloaded. A przed Wami Dawid Pacha, e social desk, New Agency. Kamil Dziatkiewicz, ONI3D i Reality MAKER TV na no i, I Michał Judas Showroom, Zacznijmy od zmian. wyjaśnienia, że Kamil jest ile set kilometrów od nas? 300? 400? No jestem w Poznaniu, <głos> tak. Słuchajcie, trzeci sezon będzie nietypowy, bo pewnie część z odcinków, które będziemy nagrywać, będą nagrywane zdalnie, ponieważ tak mnie los rzucił, że będę teraz spędzał sporo czasu w Poznaniu. <głos> no właśnie. E, powiedz coś więcej o tym losie, Kamil, co? Bo ten los no, no, no, no. sprawił, że zmieniłeś pracę. Dawid, można by było powiedzieć, że to nie los, to Ty. Przeprowadzając space do Warszawy sprawiłeś to wszystko, bo po jednym z nich dostałem ofertę pracy, którą z ochotą przyjąłem i pracuję w firmie, o której rozmawialiśmy kilka odcinków temu, czyli w Omni 3D i jestem ewangelistą technologii 3D dla tej firmy. Ja chciałem tylko powiedzieć, że gratuluję Omni 3D i że to świetny wybór. I zakup. Kamil, Kamil naprawdę powinien mieć tabliczkę Ewangelist pod tym. Nosić powinien ją na szyi, po prostu zawieszoną cały czas. Mam, no, słuchajcie, niektórzy się krzywili, ale mam to też tam w YouTube. No właśnie, a powiedz mi jeszcze o tym, powiedz trochę o kanale, może zareklamujesz kanał, bo to jest bardzo grupa docelowa. Zacznę od tego, że gdyby nie łebskie i ciężka szkoła naszego nagrywania, to pewnie bym nie umiał tego robić tak, jak umiem. E, tak, wystartowałem z blogiem, najmocniejsza rzecz teraz w branżoni. Blog <glock> nazywa się Reality Maker i w bardzo prostych słowach opowiada o tym, co się dzieje w druku 3D. Także zapraszam wszystkich serdecznie. Okazuje się, okazuje się, że dzieje się całkiem dużo, prawda? Tak, dzieje się mnóstwo. Jak to ktoś powiedział, jesteś, płyniemy kanu i zaraz widzimy, że za chwilę będzie wodospad i wszyscy będziemy lecieć w tamtą stronę. Kamil, skoro już od tego druku 3D, powiedz mi taki recap po tych kilku hmm. miesiącach, hmm. ile jest właściwie w tej chwili e, polskich dróg, firm, które produkują drukarki, e, No ile jest film w ogóle, które się zajmują drukiem 3D w Polsce również? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego, że jest ogromny rynek półprofesjonalny. Czyli jest mnóstwo nie firm, albo trochę firm, które składają w zaciszu swoich piwnic i domów drukarki, które są świetnej jakości, ale na mniejszą skalę. Tak? Mhm. Jest sporo takich firm, które to robią. To jest super, bo to są super innowacyjni ludzie. I Pozwól, że Ci przerwę, Kamil. Czy Ty mówisz, że ktoś jest stanie zrobić w piwnicy drukarkę, która wydrukuje przedmiot do wyższej rozdzielczości niż na przykład profesjonalne ogni 3D czy inne firmy tego typu? Absolutnie Cię o tym zapewniam. Bo po prostu, kiedy wyprodukujesz jedną drukarkę i spędzisz na tym pół roku, żeby ona śpiewała, to nic nie da się jej równać. Naprawdę widziałem rzeczy, które myślałem, że są nadal niemożliwe w druku 3D, a są, tylko trzeba poświęcić trochę czasu swojej drukarce. No to ciekawe, to mi zabije świeka. Tam, nie powinienem pewnie tego mówić, ale reality <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> okay. maker. A co z drukarkami, które będą drukowały kolejne drukarki? <śmiech> tak jest, Pro, właściwie. projekt Rebra doszedł do tego poziomu, Wszyty, drukuje wszystkie części poza tymi, których nie opłaca się drukować, czyli które są tańsze, nie? I czyli zostawiają sobie wszystkie śrubki, gwinty i tak bo to jest po prostu za drogie. I z dużo tajem wyprodukować to inaczej, tak? czy kupić sobie w sklepie z hardware'em. E, całą resztę można spokojnie wydrukować na takich reprapowych projektach. Tak? Nie wiem. No ja wczoraj, tak. wczoraj byłem na takich targach warszawskich designu i, i marketingu i nie wiem dlaczego była tam firma od druku 3D, która miała tą drukarkę do wydruku Protez. Niemiecka, niemiecka drukarka. Niestety nie pamiętam nazwy, ale to naprawdę faktycznie no, robi się bardzo dużo. Ty byłeś chyba teraz na dwóch imprezach druku 3D w Polsce, prawda? W krótkim okresie czasu. Tak, jeżeli chodzi o druk 3D, to rzeczywiście co chwila coś się dzieje. co mnie trochę dziwiło, bo generalnie myślałem, że będę mógł się lenić. A w się dzieje dużo. A jeśli chodzi o protesty, to wszystkim polecam tok na ten temat. Jest po prostu wzruszający nieprawdopodobnie, podczas jest super techniczny, co jest dla po prostu jako dika idealnym połączeniem. To wrzucimy linka, nie? Do... Tak, wrzucimy. Tak. Wrzucimy też linka do Hacker Newsu e, tym dla makerów. Tak, MakerLand to jest niesamowita inicjatywa i będziecie słyszeć dużo więcej na ten temat, bo to super ludzie. To świetnie. Tutaj musisz, Kamil, e, walczyć o pozycję w tej nowej społeczności internetowej pewnie też. Muszę ci powiedzieć, że jak ostatnio się pojawiliśmy gdzieś, to już zostałem nazwany, że przyjechałem z metów, więc jest dobrze. Ale to rozumiem, że w Polsce, tak? Co? Tak, tak, tak. tak, tak. Za granicę wybieramy się, już niedługo będę wam mówił jakby coś, bo będą może fajne rzeczy i będę wam też opowiadał o oczywiście. A jak to jest, to, to są ludzie, którzy dotychczas robili rzeczy w internecie, webowe po prostu i nagle się... Przekwalifikowali, czy raczej, nie wiem, jacyś bardziej osoby związane z mechaniką, konstrukcją, inżynierowie, inżynierzy, Jak to, to jest? Są, to jest zdecydowanie do it yourself first, czyli to są zdecydowanie ludzie, którzy e, albo interesowali się elektroniką, albo interesowali się, interesowali się mechaniką i od stamtąd przeszli do tego całego maker movement i do it yourself, i tam w do it Yourself tym z bardzo istotnych rzeczy, jest Reprap Movement, czyli open source y hardware do typu 3D. Tak, zdecydowanie to był ten kierunek. Tutaj nie ma nic nikły styk ze światem, o którym dużo rozmawiamy, czyli nikły styk ze światem aplikacji, websiteów itd., itd. A widzisz jakieś różnice przez to że jakby, nie wiem, w sposobie postrzegania biznesu, w ogóle... Tworzenia biznesu, startupu itd. Tak? Link Startup i tak dalej. Eee, Słuchajcie, to poważne, dlatego, że Open Hardware jest dużo młodszy w swojej komercjalnej jakby historii. I w związku z tym bardziej przypomina rewolucję Linuxową, mhm. czyli Open, czy open Source'ową szerzej mówiąc, na razie niż wielkie przedsięwzięcia komercyjne, za którymi stoją kolejki e, inwestorów. To ja bym powiedział, że jest różnicach. Jest mnóstwo takich właśnie ludzi z piwnicy, którzy są genialni i nieprawdopodobni. No co, może wróćmy do newsów, a newsy są takie, że dużo się dzieje na rynku mobile. Między innymi Blackberry się wycofuje z rynku, a Nokia, no nie do końca, no, łączy się z Microsoftem. Tak, więc jeżeli chodzi o Blackberry, to uściślimy. Blackberry prawdopodobnie stanie się firmą prywatną i zejdzie z rynku, ale nie przestanie istnieć. będzie w innym biznesie funkcjonowało. Mieliśmy, mieliśmy dzisiaj informację na temat tego, że jeden z, jeden z funduszy, który posiadał do tej pory 10% Blackberry jest prawdopodobnie w stanie zdjąć ją z rynku i kupić całość. Co może oznaczać bardzo różne rzeczy. Od tego, że zostaną typ software only, do tego, że został tylko sprzętowym producentem, tego nie wiemy, co się ma stać, natomiast wyceniono ich na, uwaga, 4,7 miliarda dolarów, czyli połowę tego co Nokia, co oznacza, że nasi gigant giganci upadli bardzo mocno, czyli głównie to... jest to wina androida. To znaczy, że można byłoby tylko kupić 4 Instagramy za tą kasę, nie? <głosy> <głosy> I żadnego Skype'a. Żadnego Skype'a, dokładnie. No dobrze, no, jest jeszcze Nokia. Tak. E Nokia i Microsoft, e duży deal. No i to chyba jest dla nich dobra furtka tak naprawdę, bo i to już to, to była współpraca od dłuższego czasu. To nie jest nic nowego, de facto, ten deal. Ale do końca to rozumiemy? Rzucam pytanie. No, Ty rozumiesz? E no... Z jednej strony jest to oczywiste, dlatego że to jest sprzęt, na którym to jest jedyny odnoszący sukcesy sprzęt, na którym chodzi o Windows 8 Mobile, tak? Mm -hmm. A z drugiej strony mam nieodparte wrażenie, że jeżeli chodzi o rynek mobilny, to troszkę jednak, jeżeli się sumuje dwie nierozumiejące tego rynku aktualnie firmy, to suma nie daje niczego specjalnie spektakularnego. A tym bardziej mnożnik. <śmiech> Więc e, był świetny artykuł e, chyba włoski John'a na temat tego, że e, zastanawiamy się kto kogo kupił. I teraz wait for, wait for, wait for, wait for. E, chodzi mi o to, że być może procesy czy system zarządzania jakby pewnymi zadaniami Nokia raczej zostaną zaadaptowane do całości Microsoftu niż odwrotnie, że jest to możliwe. bo Nokia, jeżeli co by o nie mówić, to ten szybki tryb wypuszczania produktu jest jej dużo lepiej znany niż Microsoftowi, który wszedł w ten, w ten sposób zarządzania może rok, może półtora roku temu. Mhm. I w tym sensie być może kultura Nokii będzie dużo istotniejszym nabytkiem dla Microsoftu niż cokolwiek innego. No Okej, okay. to jest ciekawe. A z drugiej no. strony też była informacja o tym, że byli pracownicy Noki. Zakładają swoją własną firmę i chcą robić dalej telefony. Nawet była mowa o jakiejś nazwie związanej z Nokią. Chyba na Androidzie, prawda? Chcą robić telefony? Tak. Ale... Tylko, że czy to będzie miało znaczenie? No, pewnie nie. Właśnie ja w jakiegoś newsa znalazłem sprzed kilku dni, że Nokia pracuje nad smartfonem z Androidem. Jestem ciekawy, czy deal z Microsoftem oznacza, że w ogóle oleją temat, czy jednak będą próbowali. Myślę, że dla nich, jako dla firmy Nokia, no to generalnie dywersyfikowanie systemów operacyjnych zawsze zawsze będzie dobrym pomysłem, a nie złym. Bo właśnie. zawsze się znajdą ludzie, którzy będą chcieli kupić Nokie, ale Windows będzie ich po prostu odrzucał od niej. Powiem więcej. Film z Microsoftem był na tyle lukratywny dla upadającej, czy podupadającej Nokii, że była w pewnym sensie zakładnikiem systemu Windows Mobile, którym właśnie przestała być. Bo cała resztka Nokii, która jeszcze została, tak, bo, powiedzmy sobie wprost, tak? Nie cała Nokia, nie Nokia jako całość została wyśródana z rynku. Nadal będą mogli pewne rzeczy robić. Jako firma będą mogli wyrzucać produkty na rynek, mm -hmm. tylko nie jako Nokia. Zobaczymy, jak no to będzie ja tak wyglądało, bo pręd został kupiony. Natomiast może się tak stać, że nagle stanie się to, co moim zdaniem powinno się było stać bardzo, bardzo dawno temu i co uratowałoby Nokia przed tą sytuacją, czyli Nokia stanie się Super. Słuchajcie, wyobraźcie sobie Lumie 1020, która ma na sobie Androida, Ja kupiłbym po prostu 6 sztuk. Ja jeszcze wracając do Blackberry, tak się mnie no najbardziej tak. ciekawi z tego wszystkiego, co stanie się nowym, nowym telefonem konsultantów i korpo, Bo Blackberry było centralnie, wszyscy moi znajomi z McKinseyów, jakichś korporacji finansowych, Wszyscy śmigali na BlackBerry. I prawnicy też BlackBerry. Dokładnie, wysyłali Mateuszki. sobie, wysyłali sobie te, te wiadomości wewnętrznie przez BlackBerry. Kpili z iPhone'a. Dokładnie. Ciekawe, co teraz przejmie pałeczkę, bo to myślę... Ja, ja obstawiam, że iPhone chyba, no bo jednak jest chyba bardziej sexy. A szczególnie, że wszedł droid. na iPhone S, 5S. Tak, tylko są dwie drogi dla BlackBerry, słuchajcie bo jeżeli BlackBerry stanie się znowu firmą prywatną i będzie mogło zrobić co chce, tylko właściciel, to równie dobrze, może wziąć swój świetny sprzęt, świetny w tym sensie, że jest grupa odbiorców, która kompletnie ufa, jest absolutnie oddana, założyć na niego Androida, a na to tworzyć wszystkie swoje apki i razem ze swoją usługą która w Polsce, powiedzmy sobie, oznacza 17 zł i nie masz ograniczeń, jeżeli chodzi o przepust e, internetu e, na aplikach robionych, tak? Mm -hmm. Więc wyobraźcie sobie teraz Q10 plus Android plus PBN plus Facebook plus Twitter bez ograniczeń na węglicie. To jest dosyć atrakcyjne. Hmm. Szczególnie dla Korpu, które takich telefonów potrzebuje dużo i dla korpo, które ufa już Blackberry, że nie będzie rozrzucała i nie, roz, nie będzie rozsiewała jego danych na lewo i na prawo. Dokładnie. I żądom państw. Dokładnie. Tym bardziej, jeżeli Polacy potrafią wypuszczać e, własne telefony na Androidzie, dlaczego taka wielka firma Black, Blackberry mogłaby tego nie robić? Słyszeliście o filmie Go Clever, która sobie teraz wypuściła tak. za trzystówki telefon na Androidzie własny, który <śmiech> wygląda jak iPhone z przodu, jak iPhone 4. Oczywiście każdy kto uruchomi ten telefon już będzie szybko zmienić zdanie na jego temat, ale tak, masz rację. No, ciekawe. No dobrze, to chyba ten temat wyczerpamy. E, tak, w każdym razie obie te firmy mają jeszcze sporo do powiedzenia, zarówno Nokia jako część Microsoftu, jak i Nokia, zanim stanie się częścią Microsoftu, ale przede wszystkim interesuje mnie, co zrobiłoby BlackBerry, który stanie się znowu firmą prywatną? Tak jak Dell w zeszłym tygodniu się stała firmą prywatną i może w ciągu roku być najbardziej innowacyjnym, nie producentem komputerów na świecie. Wierzcie mi, rozmawiamy o tym za rok, ale też może stać? No to ciekawe. Eee, no dobrze, to wrócimy do tego tematu na pewno za rok. Tak. Eee, dobra, to co, teraz minęły wakacje, pomijając to, że byliśmy pewnie na jakichś w czasach, nie w czasach urlopach, to powiedzcie mi coś z wydarzeń technologicznych, social mediowych mieliście okazję w czym uczestniczyć? Eee, no byliśmy ty byłeś też na Bubble Camp, tak? tak, to tak No to, tak. Ja, to ja zacznę w takim razie od Startup Safari e, który był w Berlinie jakieś 3 tygodnie temu organizuje je Maciek Laskus e, bardzo, bardzo fajny gość i bardzo fajnie w ogóle wymyślił ten, ten, ten koncept bo generalnie polega to zresztą Dawid opowiadał jakiś czas temu dla tych, co nie słyszeli, polega to na tym, że startupy w danym mieście otwierają swoje drzwi dla osób, które chcą je odwiedzić. Niektórzy organizują to w ten sposób, że można pogadać po prostu z nimi, inni mają jakąś prezentację itd. itd. Chodzi o to, żeby poczuć, poczuć atmosferę tych firm, zobaczyć co robią i generalnie też zobaczyć w ogóle, jak wygląda ekosystem w danym mieście startupowy. No w Berlinie tych startupów było chyba kilkadziesiąt, jeśli nie powyżej no, stu, spokojnie. No i myślę, że stówka mogłaby być, być. No i... Nawet polskie były startupy w Berlinie. Tak, były polskie startupy w Berlinie. Z to dosyć śmieszne, że chyba głównie Polacy uczestniczyli w tym startup Tak mi się wydaje przynajmniej, bo było ponad 150 osób z Polski. Nie wiem, ile łącznie brało udział. No, Musiało być więcej safari. ludzi nie dużo więcej. Natomiast ja na moim inwencie, na którym ja byłem, z którym byłem bardzo zadowolony, no my Polacy byliśmy w mniejszości akurat. Ale my mieliśmy specyficzną sytuację, ponieważ nam się autobus zepsuł po drodze i zdążyliśmy tylko na połowę eventów, ale i tak było fajnie. No i co? No i, no ja byłem akurat w, w dwóch firmach, które jakoś najbardziej mnie zainteresowały pod względem profilu i działalności, czyli Dawanda i Etsy. O ile w Etsy był taki wykład, bo w okazuje się, że wszyscy mówią, że Etsy przeniosło biuro do Berlina, bo jest tak super tam nawet gadaliśmy podcaście. Tak, Nawet my to mówiliśmy. Okazuje się, że rzeczywiście mają biuro w Berlinie, ale to nie jest biuro operacyjne, tylko to jest biuro takie bardziej konceptualne. I tam wymyślają różne, różne rzeczy, projektują i to bardziej jest taki ich przyczółek chyba niż jakieś centrum dowodzenia. No i tam był taki wykład o, tam, o designie, który jak rozmawialiśmy z Jaśkiem mógłby równie dobrze odbyć się na ASP e, gdzieś indziej. Nie musiało to być w Etsy, ale biuro mają bardzo ładne i fajnie było zobaczyć. Oczywiście, że mają bardzo no, ładne. No jak to Etsy, tak. Natomiast Dawanda naprawdę stanęła na wysokości zadania. E, oni zrobili oprócz Startup Safari w ogóle Open Day dla swoich sprzedawców, dla swoich klientów, więc e, wszystko było zorganizowane pod to. E, można było przejść się po biurze, pogadać, tam no generalnie mają duży open space, 150 osób, e, podzielone biurkami, tu jest team od marketingu e-mailowego, -mail, e tu jest team od social media, tu jest team od PR-u. Można było podejść do każdego teamu, pogadać, zapytać co robią, każdy team też przygotował taką tablicę z wycinankami trochę jak, mm. jak, jak w przedszkolu, e, <śmiech> tego, która prezentowała czym się zajmują founderzy też tam krążyli po biurze, można było ich zaczepić, także naprawdę duże propsy dla Dawandy, bo no, no my generalnie jako showroom byliśmy tam popatrzeć jak wygląda w Niemczech kwestia właśnie rozkręcenia marketplace'u z, z designem, więc dla nas to było bardzo, bardzo ciekawe, ale myślę, że dla, tak naprawdę dla wszystkich, którzy tam zajrzeli, znaleźli coś ciekawego i znaczy to jest właśnie to jest też taka dyskusja, ciekawe jestem co wy na to powiedzieli, bo, bo z jednej strony fajnie jest tak otworzyć biuro, e, dobry PR, pokazuje, że jesteś otwartą firmą, że, jest, że po prostu nie masz nic do ukrycia, że chwalisz się, No ale z drugiej strony wpuszczasz do swojego biura obcych ludzi i nie masz zielonego pojęcia tak naprawdę czy to, są, czy to jest twoja konkurencja. Czy oni przyszli rekrutować ludzi z twojej firmy? No wiecie, no jest już, już nie, nie wspominając o jakichś tam innych rzeczach, które można by im zostawić, jakieś kurczę USB wetnąć do komputera, które by skrzytywało wszystko, co piszą, bez problemu moglibyśmy zrobić. Mhm. Więc yy, ja się zastanawiam, na przykład my, wiem, że jeżeli będziesz w Warszawie startup Safari, to nie zrobimy tak jak Dawanda, na pewno. Nie otworzymy biura i nie, nie będziemy aż tak otwarci jak oni. Nie wiem, czy wy myślcie, że to co jest... Co, co ma więcej zalet? Czy to, że otwierasz, czy to, że. Ja myślę, że nie ma uniwersalnej prawdy, wiesz? Dlatego, że wszystko zależy od momentu i od kontekstu rynku, w którym działasz. I e, dlatego też ja tu, Ja kompletnie Cię rozumiem, żeby była jasność, kompletnie Cię rozumiem. Dlatego, że jesteś w jednym z najbardziej <sum> w rynków, moim zdaniem, jaki mogłeś sobie wybrać. Natomiast prawda jest taka, że ja znowu ze względu na to, że chciałbym, żeby oni pamiętało o tym, że wzięło się z OpenSource'u i uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, którą muszę puszować, to puszuję znowu w odwrotną stronę i nie chcę, żeby ludzie, którzy przychodzą do naszego biura, za każdym razem podpisywali R&D itd. itd. Mm. I wolałbym, żeby wpuszczać ich w środek, ludzi, którzy budują te drukarki, i po prostu niech, niech, niech, niech poczują energię, wiesz, mm. jak firmy. Natomiast jesteśmy na zupełnie innych miejscach i nasza technologia, nie licząc modyfikacji, które on mi wprowadza, jednak wywodzi się z open source'u. I wolałbym ten vibe zostawić jakby w tym miejscu, w którym on się znajduje. Ale to jest zupełnie innego. To jest zupełnie innego niż. Dile, bardzo osobiste dile, które czasami się odbywają w fashion. Ja myślę, że po prostu no, oczywiście można podrobić pewne rzeczy obserwując firmy od środka, ale równie dobrze można wypuścić na przykład praktykanta od siebie hmm. na spy, na, na, na, na podkradzanie pomysłów z innej firmy i to jest skuteczniejsze, bo to dłużej trwa niż godzinna wycieczka. Więc no, firmy zresztą są znane z tego, że teraz szczególnie również wśród dużych firm technologicznych, podpuszczają sobie nawzajem pracowników, którzy tam idą jako szpiezyn. Szpiegostwo korporacyjne jest coraz bardziej no, popularną formą, szczególnie wśród dużych startupów, dużych firm. No dobrze, no to starta Safari było bardzo fajnym eventem, ja też tam uczestniczyłem w tym wydarzeniu. Ja Polaków musiało być mnóstwo, ale też dlatego, Robsy pełne dla organizatorów, którzy naprawdę podjęli ogromny wysiłek, żeby tak się stało. Jakby powiedzmy to wprost, to było super to zorganizowane. Nie mogłem być, ale płakałem i płakałem i płakałem, widząc Wasze zdjęcia z imprez nocnych w Berlinie. No, to co ja wyniosłem z, z tego wyjazdu, to dwie rzeczy. Jedna rzecz otwarcie oczu na crowd investing. Mam nadzieję, że to będzie temat, który poruszymy w najbliższym czasie w naszym mm -hmm. podcaście. Byłem na bardzo ciekawym wykładzie, takim spotkaniu, miałem w takim workshopie z Helgem Hinrisem z firmy Sportrade, który ma takie doświadczenie ze sobą właśnie. A druga sprawa jest taka, że Berlin to jest takie miejsce, gdzie po prostu, pomijając technologię, naprawdę dobrze się żyje, żyje się za przystępne pieniądze, przystępną cenę, właściwie są to koszty życia bardzo zbliżone do tego, co mamy w Warszawie. Nawet mógłbym powiedzieć, że wynajem mieszkania i zakup kebaba jest tańszy niż w Warszawie. To są, ważne, to są bardzo ważne rzeczy. Ale tak. powiedzmy sobie szczerze, że tak nad głową i kebab są podstawowymi prawami człowieka. Steve Blank pisał zawsze o zupkach chińskich. Na Europę możemy ramen czy na kebab. Kebab profitability trzeba wprowadzić. W Ale właśnie a propos Berlina, to to jest niesamowite, ale tam jest naprawdę taka atmosfera. Mm. Mm -hmm. Nie wiem, może to jest też kwestia tego, że się wyjeżdża po prostu do innego kraju. Zawsze trochę jest człowiek bardziej zachęczony. Ale zachęcony. każdy z nas wyjeżdża w różne miejsca. Tak, ale... sobie jednak naprawdę... w po prostu jakoś nie Jest coś w tym magia i na przykład ja sobie zostałem tam dłużej. Jeden dzień siedziałem w takiej knajpie przy Rosenthaler Platz, która jest taka do, do, dosyć znana z tego, że nikt tam nie rozmawia. Każdy siedzi z własnym kąpem słuchawkami. I, i pracuję i naprawdę no, spoko, bardzo, bardzo fajni ludzie otwarci, można pogadać. E, także po, polecam, polecam Berlin jako nawet żeby pojechać się na weekend trochę odetchnąć, zaczepnąć inspiracji i powera do działania, bo myślę, że daje kopa. Co on jest nie w niejad, yy, yy, prawdy, że w Berlinie, jeżeli chodzi o europejską scenę startupową, dzieją się rzeczy absolutnie wspaniałe, odważne i takie bezkompromisowe, więc tam też ta scena jest naprawdę super. super. Świetna scena i również inwestorów, ale to też temat na pewnie kolejny odcinek. Ja tak. polecam również Czechy. Polecam Czechy a, szczególnie... tak, tak, tak. Czeka, a potem Czechy, a szczególnie Brno. Brno okazało się, jest to mie miejscowość technologiczna, jest to miejsce, jest to miasto, szczególnie gdyby się zapytać, w jakim mieście Czeskim rozwijały się technologie. W Czechach no to, to jest Brno, nie Praga, ale właśnie Brno. W tym miejscu odbyła się impreza o nazwie Babel Camp. Była to taka konferencja, też w stylu, choćby z czwartku w social media zrobić konferencję dodniową. Odbywała się w bardzo podobnej scenarii, podobne miejsce jak 1500, takie trochę ofowe, wiecie, trzy salki, których jednocześnie są wykłady, od 10 rano faktycznie do 19, więc tych prolekcji było bardzo dużo. Tam również to miała być w definicji taka konferencja dla, dla krajów ościennych. Oczywiście w praktyce było najwięcej Czechów i Słowaków, ale mimo tego wszyscy trzymali świetny poziom. Każda prezentacja była po angielsku, więc no, wyobraźcie sobie, że wymagamy tego od Polaków na czwartkach, przy założeniu, że mamy 15% gości zagranicznych. To naprawdę wielkie wyzwanie. Było świetne żarcie, wspaniałe afterparty. Tam są no, bardzo luźne zasady i ludzie bardzo się dobrze bawią, w skrócie. No i cudowni ludzie, zupełnie inne spojrzenie na rynek. Nawet gdy rozmawiałem o mediach społecznościowych, bo to był główny temat tego spotkania, to oni na to wszystko inaczej patrzą. Gdy rozmawiałem ze startupami, które działają na tym rynku, no to one w ogóle nie patrzą na swój rynek. Tak samo jak Social Bakers, oni wszyscy od razu tworzą globalne inicjatywy, które są nastawione na rynek europejski i amerykański przede wszystkim. Także naprawdę niesamowite, niesamowicie inspirujące rozmowy. Ja tam mówiłem o prezentacji, on ja mówił o rynku polskim mówiłem o tym, że w Polsce mamy odpowiedniki do wszystkiego, bo taka mi wyszła, e, taka mi wyszła puenta z mojej prezentacji, że mamy odpowiedniki wielu serwisów społecznościowych i oni nie, nie byli sami się tego nadziwić i mówili, że u nich każdy startupowicz myśli o Silicon Valley. I u nas też tak kiedyś było, ale zauważyłem od dość dłuższego czasu. No, 40 milionów ludzi, więc nie musisz Że nie myśli się o tym. No, możesz myśleć o tych 40 milionach najpierw. Tak, tak. taką, taką na tym reaktorze. Na których będę w ten czwartek zapraszam was wszystkich, bądźcie, bo będzie o hardware'ze. Do it yourself. No Na jak to, że były dwie islamki, które robiły startup, nie wiem czy byliście wtedy na tym. I one opowiadały o czymś to bardzo ciekawym. To no, powiedziała: e, Islamia ma tak mało mieszkańców, że nigdy nie myślimy o islamskim rynku. Mm -hmm. I jest trochę tej magii, nie? W tym, że. Jakby z założenia jakby to jest za mały rynek, więc światowe myślenie czy międzynarodowe myślenie jest pierwszym, które masz. to jest no Tak samo jest, tak jest z Czechami, ale co ciekawe z tego spotkania wyszło, to to, że będziemy może bardziej integrować swoje działania polskie i czeskie. Jest nawet pomysł na, żeby Czesi przyjechali do Warszawy, do Katowic na czwartki i zrobili taką kolonizację, powiedzieli co się u nich dzieje, więc na pewno będziemy mieć kolejne wystąpienia Czechów u nas właśnie e, w Polsce. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, mnie bardzo fascynuje w ogóle tamten rynek i różnice i takie wynikające ze społecznych różnic, bo są poważne, bo dużo więcej można w Pradze, czeskiej, czeskiej że tak powiem, i oni są bardzo wyluzowani, ale z drugiej strony o tym jako narodzie, który prześcignął nas jako tygrysa Europy w pewnym sensie i dużo szybciej zaczął myśleć o tym, że Stany Zjednoczone nie ma problemu. I ja wiem, że tam jest ten vibe, że jakby Silicon Valley to jest właśnie to miejsce, w którym chciałbym U nas wciąż jest jednak dużo takiego przekonania, że to jest za dużo, że to jest za daleko, że to jest za trudne. Eee, i, I czasami to jest prawda, tak, ale jakby e, oni mają bardzo takie światowe spojrzenie, tak mi się Okej, okay, to słuchajcie, e, ja zacznę nie nietypowo bo od propsów dla narzędzia, o którym już mówiliśmy, czyli o Trello z Asamy w nowej firmie przesunąłem się na system Trello i chciałem tylko powiedzieć, że e, każdego dnia rano przychodzę i pragnę mojego Trello i jeszcze najprostszy, najoczywistszy wymagające ode mnie największej w ogóle udziału system zarządzania zadaniami, jaki kurwa w życiu miałem. Piękne. Piękne. Więc propsy dla Trello. To nie było moje narzędzie, to już było narzędziem naszym. I e, moim narzędziem są dwie aplikacje, które... E, moim ulubioną cechą tych aplikacji jest to, że są polskie, ale na takie nie wyglądają. <śmiech> InstaWeather i InstaPlace to są rzeczy, które używam w sposób nałogowy mam kompletny szał na nie kocham je strasznie i mają bardzo prostą funkcję w sposób super estetyczny pierwsza pokazać pogodę w miejscu, w którym się znajduje razem ze zdjęciem a druga pokazać miejsce, w którym znajduje się w bardzo estetyczny sposób i muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo proste, ale dla mnie, okazuje się, bardzo proste pomysły działają bardzo dobrze, bo używam tego cały czas, cały czas. To jest taki, wiecie, dodanie odrobinę takiego kontekstu do zdjęcia. Daje Instagramowi te dodatkowe 10%, które moim zdaniem są warte tego, żeby tą kartkę sobie publikować. Więc totalnie Wam ją polecam. Do tego jeszcze powiem tylko, że jednym z sukcesów aplikacji było to, że uczestniczyła w promocji super filmu filmowego, czyli World War C z Bradem Hitem. I wydaje mi się, że to jest świetny przykład na to, że jak masz dobry pomysł, to nieważne skąd jesteś, możesz zajść bardzo daleko Lesiem powiedzieć. Ja jestem bardzo ciekawy, Kamil, jak długo te, te aplikacje tak się będą nazywać, bo z tego co mi wiadomo, Instagram zabronił firmom, które korzystają z aplikacji Instagrama, na używania słowa Insta w nazwie, ale wiem. Okay. Pamiętajmy, że Firefox na początku nazywał się Phoenix musiał zmienić nazwę i nic mu to nie przeszkadzało. Okay. Ale mnie, mnie osobiście, jak widzę kolejną aplikację, która zaczyna się od Insta, myślę sobie, come on, moglibyście być troszeczkę bardziej oryginalni. No nie wiem, czy... Ale wiesz, to jest... w skali z drugiej strony globalnej. No nie, okej, okay. no, ja wiem, że jest polski startup, to coś rzuciło mi się w oczy Insta Prayer, nie wiem, czy słyszeliście? Coś o, to ja zbadam temat w następny odcinek, bo coś podobno Peter Thiel mm. sam zainwestował w niego, A. więc myślę, że super to sprawdzić. Super. E, no w każdym razie to, co ja chciałem powiedzieć, to ze względu na nazwę, która rzeczywiście masz może rację, że jest pewną tałkologią ze względu na wykorzystanie API Instagrama, e, jest powtarzana. Sama aplikacja totalnie i, ara, i y, po prostu uwielbia mnie ją daje. Bez mojego udziału bez mojego komentarza daje tyle kontekstu zdjęciu, że ja nie muszę niczego dodawać. Super. No dobrze, teraz moja kolej. Ja chciałbym pomówić troszeczkę egoistycznie o własnym narzędziu, które powstało w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Jeżeli jest dobre, nie mamy w tym okay. Jest tak zwany side project, jeszcze nie nazywam tego startupem. Ma to być w idei kolejny etap ewolucji sprzedawania dealów w internecie, czy propagacji dealów w internecie. Do tej pory, jeżeli chciałeś wpuścić deala, wykorzystywałeś network, na przykład Grouponu albo Grupera. Później Facebook powiedział, ok, macie swoje społeczności, więc dajemy wam Facebook offers. I my dajemy trzeci krok, robimy coś takiego jak Facebook offers, ale nie tylko na Facebooka. Czyli to działa tak samo na Facebooku, jak Facebook offers. Działa również jako widgety na całym, w całym internecie. Masz swój landing page, masz możliwość wpuszczania kuponów w postaci zniżki procentowej, wartościowej, voucherów, różnego rodzaju kombinacji związanych z kuponami. No i mam nadzieję, że będzie to jedno z tych narzędzi w chmurze, które są sprzedawane w modelu sasowym, które będzie wykorzystywane przez biznes. Premiera tego narzędzia była w ostatni czwartek w na Czwartek social media, natomiast póki co testujemy w Polsce, ale nastawiamy się na rynek globalny. Wszystko jest w języku angielskim jeśli chodzi o panel sprzedaży, panel reklamowy. Czyli stronę sprzedażową i panel reklamowy. Jeśli chodzi o interfejs użytkownika, mamy już 30 języków. Już przetłumaczony panel, przetłumaczony cały system na, na te, te języki. No i zobaczymy jak to będzie działać, natomiast no, jest to narzędzie, które ma pomagać firmom wykorzystywać swoje kanały internetowe do dystrybucji zniżek różnego rodzaju. Ja chciałem tylko powiedzieć o jednej rzeczy, która mnie totalnie wzruszyła i poruszyła, czyli to był jeden z tych projektów, który wykorzystał bardzo rzadki model crowd translatingu mm -hmm. i ludzie dobrej woli z całego świata i posiadający umiejętności przetłumaczyli mm -hmm. zupełnie jako wolontariat tą aplikację na 30 języków to który kocham. No to jest za to, za to dziękuję Facebookowi, że ma się dobrych znajomych, a ci znajomi mają też dobrych znajomych, więc. Dokładnie. Zaoszczędziłem trochę pieniędzy. I też wykorzystujecie, widzę, opcję tych kuponów na flashowych, tak? Tak, na, tak, tak. Czyli na, wrzucamy, wrzucamy widget flashowy na Facebooka. Tak. Jeden kupon, jedna taka, jeden taki applet, jeden taki post może zawierać aż trzy różne deale. Na Facebooku jest normalnie tylko jeden. Mamy informacje o użytkowniku, wysyłamy notyfikacje mailowe, czyli staramy się, żeby ten mail był, ten, ten, ten kupon był skuteczniejszy, niż tak samo niż kupon Facebookowy. No i integrujemy się również z, z systemem w ogóle sprzedaży, czyli w opracowaniu jest w tej chwili integracja z Magento. Myślimy o e commerceie no i oczywiście proszę, z... Ads, proszę, sprzedawcy również tak. mogą ręcznie wpisywać kody, które zostały wykorzystane po to, żebyśmy po prostu mogli lepiej ROI i po to, żebyśmy my mogli wysyłać wspomnienia <coughs> tym użytkownikom, którzy czy nie skorzystali z oferty. Ja powiem tak największą mocą tego projektu moim zdaniem jest to, że istnieje poza Facebookiem dlatego, że model Facebookowy dla niektórych biznesów sprawdza się świetnie to prawda, ale bardzo jest wiele branż których nie chcemy kupować na Facebooku i nie jesteśmy kompletnie nimi zainteresowani na Facebooku. Wręcz niektórzy użytkownicy czują się w ogóle gwałceni przez ofertę na Facebooku, bo tam spotkają się ze swoimi znajomymi. I to, że możemy w sieci spotykać jakby te deale sobie w miarę, jak szukamy konkretnych miejsc, w których naprawdę chcemy coś kupić, jest moim zdaniem największą mocą tego A, do... Jeszcze jedna rzecz, tak samo wykorzystujemy Facebooka jak i Google Plusa. To dla Ciebie informacja kamin. Jest, lo jest logowanie bez Google Plusa. W dość specyficzny, niestandardowy sposób e, sprawdzamy czy użytkownik szerował taką opcję. Aha, ważna rzecz. Dajemy dodatkowego deala lepszą promocję dla tej osoby, która zdecyduje się podzielić kuponem ze znajomym. To jest taka rzecz, która motywuje do szerowania. Uh -huh. No i w sumie uh -huh. tyle, już myślę, że wykorzystałem swój czas na to, żeby przedstawić kolejne narzędzie. Wszystkich, It's a real deal. wszystkich słuchaczy, których, którzy słuchają podcastu, zapraszam na stronę i jest dla Was specjalny kupon voucher o wartości 50 euro, do wykorzystania na real Deal, oczywiście. Ja mam dwa narzędzia, znaczy dwa narzędzia, tak naprawdę dwie aplikacje na iPhone'a, które pomogły mi w Berlinie. W ogóle to było tak, że Patrzyłem na jakieś komentarze a propos wyjazdu i zobaczyłem, że ktoś pyta Wiktora Schmidta z Netguru, gdzie śpi? on mówi, my jedziemy na hotel tonight. No i ho hotel tonight. I sprawdziłem o co chodzi. Eee, I jest to taka apka, która umożliwia rezerwację hotelu, ale tylko i wyłącznie na dziś. Eee, na dzisiejszą noc, ewentualnie na dwie, trzy noce, ale pod warunkiem, że to zaczyna się dzisiaj. Czyli nie można sobie wybrać terminu wyjazdu i oni codziennie o 12 dostają w danym, w danym mieście wolne pokoje, które zostały z bookingów, com i tak dalej i oferują je w lepszych cenach e, pomysł jest zajebisty e, no i tak, w Berlinie, w Berlinie chciałem skorzystać z Hotel Tonight, niestety okazało się że oni mają dosyć mało tych hoteli Tonight, to znaczy były dwa tylko w nie za dobrych cenach ale znalazłem też aplikację JustBook, która działa dokładnie tak samo, jest Europejska, przez co w Europie ma dużo więcej hoteli zintegrowanych. I to było niewiarygodne. To jest, ja jestem chodzącą reklamą teraz tego, bo siedzieliśmy sobie w knajpie na lunchu, była godzina 14. Odpalam Justbooka, scrolluję po hotelach, wcześniej na bookingu, sensowne hotele w Berlinie, w centrum, bo wtedy był też festiwal muzyczny, zaczynało tak. się od 100 euro mniej więcej. Dużo było. 100 euro tak. za, za osobę, tyle trzeba było zapłacić. No i odpalam sobie Justbook, Jestem w bardzo fajnej okolicy i znajduję hotel czterogwiazdkowy na tej samej ulicy, przy której siedzę za 67 euro za dobę. Klikam, podpinam kartę, bukuję, biorę walizkę, idę na piechotę, wchodzę, dzień dobry, dzień dobry, wszystko załatwione. Także naprawdę byłem w szoku, że to tak zadziałało. Znalazłem świetny hotel za dobrą, dobrej cenie. Jedyny minus dla mnie jest taki, że jeżeli planuję jakiś wyjazd, no to no ciężko, ciężko mi będzie pojechać gdzieś nie robiąc bookingu wcześniej i liczyć, że o 12 tego dnia coś zabukuje, bo to jest jednak trochę trzeba się przełamać. Ale jak ktoś lubi zaryzykować, to, to może tylko na tym zyskać. Ze względu na to, że o ile Booking to Nights jest na Androida, a Jazzbooka nie ma, to chciałem się zapytać, czy Jazzbook działa na podobnej zasadzie? Czy możemy tam tak, wyznaczyć daty? Nie, tak, z, tego, co, z tego co widziałem, też tylko, tylko last minute deals są. Ale dynialy pomysł, genialny. Koncepta, naprawdę świetne. Na takie weekendowe wypady za granicę, a mamy trochę krajów, do których warto wypaść w ostatniej chwili na weekend za granicę. Moim zdaniem idealne rozwiązanie, jeżeli można dostać lepsze dille, czemu nie? Tak zwany super last minute, ale naprawdę prawdziwy. Tak, sp sprawdzimy. tak teraz Teraz sprawdziłem justbook na tydzień. Tydzień do przodu pozwala e, zabukować. No to super. W ogóle niestety nie mam e, urządzenia, które działa na systemie iOS, więc nie to nic nie odbawię. No czy Co dostałem jest vouchera na Justbooka? No właśnie jedyny minus, który był związany z tym, dostaliśmy wszyscy jako startup safari vouchery na Justbooka i w hotel, który sobie zarezerwowałem miał notatkę doesn't accept vouchers. Mimo że, no. mimo, że jak rozumiem vouchery są od Justbooka, nie od hotelu, no bo przecież hotele nie dostają tych voucherów, więc to było trochę takie dziwne, ale uznałem, że cena jest tak na tyle dobra, że biorę go bez żadnego vouchera. Ale, no tak? No super, no dobrze. To był 33 odcinek Główebskich Chłopaków. Było nam z nami bardzo miło. I ze sobą Wierzy, tak, to jest Zobaczymy jak się nagrał. Zobaczymy jak się nagrał, ale nawet jeżeli będzie kiepska jakość to chyba wrócimy do dzieci. Słuchajcie, najwięksi nagrywają przez Skype'a i sobie dają radę, więc my też możemy. Dobrze. E, bardzo wam dziękujemy za wasz czas e, i za to, że jesteście z nami. To był 33 odcinek Główebskich Chłopaków. Przed wami był Dawid Pacha. E, Fantastyczna New Agency, co tam było. <laughs> David, A, Social desk <laughs> <rest>, New <laughs> Agency. Bartek, Social ja i tam dalej. Tryle morale. David jest <laughs> tym, co nazywamy Serial vision. Po prostu wyinvestuje, to wszystko poznajcie. E, Kamil Dziotkiewicz, Oni3D i Reality Maker TV na YouTube. I Kamil show. Dzięki. Cześć.